W tej trzy częściowej serii zatytułowanej Dzień Przyjemnych, Chwała i Cześć, Derek Krys odkrywa, jak wprowadzić w życie te trzy sposoby zbliżania się do Boga. Oto ostatnia część wysłucha pod tytułem Oddawanie Czci. Pozwólcie, że przypomnę, w jaki sposób rozróżniamy te trzy aktywności. Przez dziękowanie uznajemy Bożą dobroć. Przez chwalenie uznajemy Bożą wielkość. Przez cześć uznajemy Bożą świętość. Osobiście wierzę, że oddawanie czci jest najwyższą formą aktywności, do jakiej zdolna jest istota ludzka. Chwała i dziękczynienie są formami wypowiedzi, wychodzą z naszych ust. Możemy je wypowiadać, możemy śpiewać, możemy je nawet wykrzykiwać. Natomiast cześć nie jest przede wszystkim wypowiadana. Jest to bardzo ważne, a widzę, że niewielu ludzi zdaje sobie z tego sprawę. Na tyle, na ile ja się orientuję, każde słowo użyte w Biblii, w języku hebrajskim w Starym Testamencie i w greckim w Nowym Testamencie, w znaczeniu czci, opisuje postawę ciała. Tak naprawdę cześć nie jest wypowiadaniem czegoś, ale jest rodzajem postawy. Oczywiście nie postawą fizycznego ciała, ale nastawieniem całej wewnętrznej istoty. Są pewne specyficzne postawy, które w Biblii charakteryzują oddawanie czci. Przede wszystkim skłonienie głowy. Kiedy możesz wrócił do swoich ludzi w Egipcie ze spotkania z Bogiem w płonącym krzewie, przynosząc wieść, że Bóg ma zamiar ich wyzwolić i przedstawił to posłanie starszym, to jest powiedziane, że wszyscy pochylili głowy. Oni oddali cześć. Taka była ich pierwsza reakcja. To nie były słowa, to była postawa. Często nie jest to tylko skłonienie głowy, ale pochylenie całej górnej części ciała. Wielokrotnie towarzyszy temu wyciągnięcie rąk, dłoni ku górze. Jest bardzo interesującą rzeczą, że hebrajskie słowo dziękuję, tu da, jest bezpośrednio związane ze słowem oznaczającym rękę. W hebrajski, jak ja to mówię, jest językiem bardzo fizycznym. On nie ulega abstrakcji, ale trzyma się konkretów. Tak więc dziękuję jest wyciągnięciem rąk. I kiedy wyciągamy nasze ręce do Boga, to mówimy dziękuję. Wierzę, że wyciągamy nasze ręce ku górze także dlatego, aby przyjąć coś, co Bóg chce nam przekazać. Następnie klękanie, które jest bardzo charakterystyczną postawą uczci. Cenię te kościoły, w których jest liturgia, a które zachowały praktykę klękania. Wychowałem się w kościele anglikańskim i zawsze wiedziałem, kiedy należy uklęknąć. Chcę przez to powiedzieć, iż wierzę, że klękanie jest bardzo ważną częścią oddawanej przez nas czci. Myślę, że niektórym charyzmatykom i zielonoświątkowcom tego brakuje. Bywałem na nabożeństwach, które Bóg doprowadził do takiego punktu kulminacyjnego, że zaproponowałem, aby całe zgromadzenie uklękło. Kiedy znajdowaliśmy się przed Bogiem w postawie klęczącej, przeżywaliśmy wtedy potężną obecność Ducha Świętego. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że może się to stać tylko religijną formalnością, która utraciła większość ze swojego znaczenia. Niech to jednak nie pozbawia was błogosławieństwa płynącego z klęczenia przed Bogiem. Następnie oddawanie czci, znaczy także upadnięcie płasko na twarz przed Bogiem. Myślę, że jest to prawdopodobnie największe znaczenie tego słowa. Zawsze się uśmiecham, bo słyszałem wielu ludzi śpiewających hymn zaczynający się od słów, niech aniołowie padną na twarz. A większość z tych śpiewających ludzi nigdy nawet nie śniła, że sami mogliby paść przed Bogiem na twarz. To jest dobre dla aniołów, ale lepiej nie prosić nas pełnych godności istot ludzkich, żebyśmy padali na twarzy. Nie znajdziecie w Biblii wielu wielkich mężów Bożych, którzy w takich czy innych okolicznościach nie padaliby twarzą do ziemi przed Bogiem. Jest to prawdopodobnie ostateczny akt czci. Generalnie, kiedy Ruth i ja mamy zamiar udać się w podróż, aby nauczać, to staramy się z góry do tego przygotować. Nie mówię, że zawsze to robimy, ale zwykle w pewnym momencie znajdujemy się twarzą na podłodze przed Bogiem. Jest to rodzaj przyznania. Boże, jesteśmy całkowicie zależni od Ciebie. Nie mamy nic do dania, nie mamy siły, nie mamy sprawiedliwości ani mądrości, dopóki nie otrzymamy tego od Ciebie. Lubię słowa, które wypowiedział John Bunyan. Zawsze o nich pamiętam. Ten, kto leży na ziemi, nie musi się obawiać, że upadnie. Ten, kto jest skromny, nie musi obawiać się dumy. Bóg zawsze jest przewodnikiem tego, kto się ukorzy. Kiedy leżysz na ziemi, to nie możesz uznaleźć się niżej. Dlatego nie musisz się bać, że upadniesz. To jest bezpieczna pozycja, kiedy leży się twarzą do podłogi przed Panem. Chciałbym, abyśmy teraz przyjrzeli się niebiańskiej czci, co, jak wierzę, pokaże nam naprawdę ważne zasady. Księga Izajasza, rozdział szósty, wersety od pierwszego do trzeciego. Mamy tutaj opisaną wizję Izajasza, której widział Pana w Jego chwale w niebie. Ten rozdział miał zawsze duże znaczenie dla mnie. Ponieważ kiedy po raz pierwszy znalazłem się na Zielonym Świątkowym Nabożeństwie, było ogłoszone kazanie właśnie w oparciu o te wizję. Wtedy nie wiedziałem, że było to nabożeństwo zielonoświątkowe. Właściwie w ogóle nie wiedziałem, że istnieją tacy ludzie jak zielonoświątkowcy. W nowym czasie byłem żołnierzem w armii brytyjskiej. I nie wdając się w szczegóły, mogę powiedzieć, że żyłem życiem żołnierza tej armii. Nie będziemy tego dzisiaj tutaj czytać. Ale kiedy Izajasz zobaczył Pana w Jego chwale, to powiedział, Wiada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych war mieszkam pośród ludu nieczystych war. Kiedy usłyszałem te słowa takim, jakim byłem, nieodrodzonym człowiekiem, człowiekiem nieczystych war i mieszkającym pośród ludu nieczystych war, powiedziałem do siebie, nikt nigdy nie opisał Cię dokładnie. Od tego momentu kaznodzieja skupił moją uwagę nawet pomimo to, że tak naprawdę nie rozumiałem, o czym mówię. Przejdźmy jednak do tych trzech wersetów. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem, to znaczy Izajasz widział, Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraje jego szaty zupełnie świątynię. jego orszak stanowiły serafy. Słowo seraf jest bezpośrednio związane ze słowem ogień. Serafowie są ognistymi stworzeniami, bez względu na to, czym są oprócz tego. Następnie zostali opisani, z których każdy miał po sześć skrzydeł: dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na dwóch latał. I jeden do drugiego. Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępu. Pełna jest Wszystka Ziemia Chwały Jego. Wierzę, że to potrójne święty było przeznaczone dla jedynego Boga. Święty jest Ojciec, Święty jest Syn, Święty jest Duch. Jeśli wyobrazicie sobie tę scenę w swoich umysłach, to myślę, że zrozumiecie relację pomiędzy czcią a chwałą. Chwała polega na wypowiadaniu. Dlatego oni chwalili Boga i ogłaszali Jego świętość. Święty, święty, święty jest Pan zastępu. Ale to nie była pierwsza rzecz, jaką zobaczył Izajasz. Pierwszą rzeczą, jaką zobaczył, była cześć. Serafowie mieli po sześć skrzydeł. Dwoma pierwszymi zakrywali twarz. Dwoma następnymi zakrywali nogi. Co to znaczy? To jest pewna postawa. Jaka? To jest oddanie czci. Zakrycie twarzy było wyrażeniem szacunku i czci. Zakrycie ciała było oddaniem czci przed Bogiem. Pozostałe dwa skrzydła użyli do latania. Jeśli uznamy latania za wykonywanie służby, za zakrywanie twarzy i nóg, za oddawanie czci, to okaże się, że proporcje są następujące. Cztery skrzydła dla czci i dwa skrzydła dla służby. Wierzę, że są to prawidłowe proporcje. Wierzę, że w naszym życiu dla Boga powinniśmy poświęcić dwa razy więcej czasu oddawaniu czci niż służbie. Co więcej, wierzę, że służba powinna być poprzedzona oddawaniem czci. Nie sądzę, abyśmy kiedykolwiek mieli angażować się w służbę Bogu, bez wcześniejszego zwrócenia się do Niego z czcią. Wierzę, że nasza służba będzie zupełnie inna, jeśli będzie wynikać z czci. Z drugiej strony, samo czczenie Boga bez służby jest hipokryzją. Spójrzmy na słowa Jezusa zapisane w Ewangelii Mateusza. O rozdziale 4, w rozdziale czwartym, wersecie dziesięciu. Szatan kusił tutaj Jezusa, aby upadł przed nim i oddał mu część. Jezus odpowiedział mu, cytując Piątą Księgę Mojżeszową. Wtedy rzekł mu Jezus, idź przed Szatanem, albowiem napisano, Panu Bogu, swemu pokój, cześć oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Zwróćcie uwagę na kolejność. Najpierw cześć, a potem służba. Ale za czcią zawsze powinna i służba. Zrozumienie tego jest bardzo ważne. Był czas, że bardzo niewiele czci było w większości kościołów. Ludzie przychodzili na poranne nabożeństwo w niedzielę i nazywali je nabożeństwem uwielbiającym. Ale faktycznie tam nie było oddawania czci. Tam była chwała, było głoszenie Jezusa, ale nie było bezpośredniej czci. W ostatnich dwóch dekadach, lub może nie to wcześniej, oddawanie czci zaczęło powracać do Kościoła. Teraz nawet w pewnym sensie stało się to modne. Są zbory, które nawet specjalizują się w oddawaniu chwały. Stają się dumni z tego, jak są w tym dobrzy. Ale jeżeli ludzie po prostu traktują uwielbianie jako formę duchowego dogadzania sobie, bez dalszej służby, jest to hipokryzja. Tacy ludzie mają po prostu świetne niedzielne nabożeństwa uwielbiające, po których wracają do domu i żyją dla siebie przez resztę tygodni. Oni nie słyszeli słów Jezusa, który mówi, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Tych dwóch rzeczy nigdy nie można oddzielać od siebie. Służba nigdy nie powinna być oddzielana od czci, a cześć nigdy nie powinna być oddzielana od służby. W samym 95 jest wspaniały fragment, który, jak myślę, znakomicie opisuje następujące po sobie etapy dojścia do oddawania czci. Psalm 95. Pierwsze dwa wersety opisują głośną, radosną chwałę. O wiele głośniejszą niż pozwoliłyby na to niektóre kościoły. Jest tam powiedziane. Pójdźcie, radośnie śpiewajmy Panu. Wznośmy okrzyki radosne radosne skalę zbawienia naszego. Krzyczeć znaczy krzyczeć. To nie znaczy głośno śpiewać, to znaczy krzyczeć. Pójdźmy przed oblicze jego z dziękczynieniem. Wykrzykujmy mu radośnie w pieniach. Zwróćcie ponownie uwagę na dwa etapy przystępowania do Bożej Obecności dziękczynienie i chwały. Pamiętajcie, co powiedzieliśmy wcześniej. Nie ma innej drogi dostępu do Bożej Obecności. Trzy wersety podają nam przyczyny, dla których powinniśmy Boga chwalić i dziękować mu. Biblia jest bardzo logiczna. Ona nie każe nam po prostu Bogu dziękować i chwalić Go, ale wyjaśnia nam, dlaczego mamy to robić. Pamiętacie, że w Psalmie Setnym podane były trzy przyczyny. Pan jest dobry, Jego łaska trwa na wieki i Jego wierność, prawda trwa z pokolenia na pokolenie. Są to trzy niezmienne powody chwalenia Pana. Tutaj w Salmie 95, wersety od 3 do 5, mamy podane następne powody. Gdyż wielkim Bogiem jest Pan i Królem Wielkim nad wszystkich bogów. Pamiętacie, że powiedziałem i przez chwałę uznajemy Bożą wielkość. Tutaj słowo wielki użyte jest dwa razy. Pan jest Bogiem Wielkim i Królem Wielkim nad wszystkich bogów. A my uznajemy jego wielkość przez głośną, radosną i pełną zachwytu chwałę. Dalej widzimy go jako potężnego Stwórcę. W jego ręku są głębokości ziemi i jego są szczyty gór. Jego jest morze i on je uczynił. I suchy ląd, ręce jego ukształtowały. Dalej przychodzimy do Niego również po to, aby Mu dziękować i chwalić Go za cuda, Jego stworzenia. Ale na razie tylko zbliżyliśmy się do Boga. W wersecie szóstym przychodzimy do czci. Chwała i dziękczynienie pozwalają nam przystąpić do Boga. Są sposobem przejścia do oddawania czci. Zaraz się przekonacie, że oddawanie czci jest postawą. Werset szósty. Pójdźcie, pokłońmy się i padnijmy na twarz. Klęknijmy przed Panem, który nas uczynił. Przeszliśmy od wypowiedzi do postawy. Zaczęliśmy od dziękczynienia i chwały, ale to nie było celem. Jeżeli chrześcijanie zatrzymują się na dziękczynieniu i chwale, to pomijają Boży cel, jakim jest oddawanie czci, a który nie jest wypowiadaniem słów, ale jest postawą wobec Boga. Pójdźcie, pokłońmy się i padnijmy na twarz. Klęknijmy przed Panem, który nas uczynił. Dlaczego? Werset siódmy. On bowiem jest Bogiem naszym. Jak, poza wszystkimi innymi sposobami, możemy Go uznać jako Boga? Czcząc Go, ponieważ cześć należy się tylko Bogu. Tak więc, kiedy oddajemy Mu cześć, tym samym uznajemy, że jest naszym Bogiem. A my ludem pastwiska Jego i trzodą ręki Jego. Dlatego jest rzeczą właściwą, abyśmy jako Boży ludzie oddawali Mu cześć. To potwierdza związek pomiędzy Bożym ludem a Bogiem jako naszym Stwórcą i Odkupicielem. To może wydawać się dziwne, ale jeśli spojrzycie do swoich Biblii, to zobaczycie, że ten werset nie kończy się w tym miejscu. Wydaje się, że jest tam dziwna niespójność, ponieważ pierwsza część następnego zdania jest włączona jeszcze do wersetu siódmego. Widzicie to? Jest tam powiedziane, Obyście dziś głos jego usłyszeli, nie zatwardzajcie serca waszego. Dlaczego to szczególne małe zdanie, obyście dziś głos Jego usłyszeli, znajduje się w części mówiącej o czci? Cudowny sekret. Ponieważ kiedy czcimy Boga, możemy naprawdę usłyszeć Jego głos. I kiedy oddajemy cześć, to przestajemy mówić. Krzyczeliśmy i chwaliliśmy i to było dobre, ale na tym nie koniec. Właściwym końcem jest pozycja szacunku i czci przed Bogiem, w której nie mamy już wiele do powiedzenia. Jesteśmy cisi i spokojni. Ktoś powiedział, że charyzmatycy boją się ciszy. Myślę, że jest to prawda. Ale przychodzi czas ciszy. Kto wie, jak długo ta cisza może trwać? Czy powinniśmy dać Bogu 10 minut? Jak myślicie? Większość kościołów myślałaby, że to straszny nieporządek, jeśli przez 10 minut byłaby całkowita cisza. Nie mówię, że to musi być 10 minut. Myślę, że to Bóg o tym decyduje, ale w takiej postawie, w ciszy, jesteśmy otwarci na słuchanie Bożego głosu. Ruth i ja, regularnie, prawie codziennie, przeznaczamy czas na uwielbianie i oddawanie czci Bogu. Ród jest naszym liderem w chwaleniu, ponieważ ja mam zbyt słaby głos. Bardzo wiele razy, kiedy dochodzimy do postawy oddawania czci i nasze duchy są w ciszy przed Panem, On mówi do nas. Mieliśmy bardzo wiele wskazówek, ostrzeżeń, zachęt bezpośrednio od Boga. Ja jestem bardzo ostrożny, jeśli chodzi o proroctwa, które ludzie wypowiadają. Niekoniecznie im wierzę, ale mówiąc ogólnie, jeśli proroctwo przechodzi w atmosferze czci i jest zgodne z duchową atmosferą, jaka panuje, to zwykle jestem gotów uwierzyć, że to Bóg mówi do swojego ludu. Jeśli jednak nigdy nie dochodzimy do miejsca, w którym oddajemy cześć, to naprawdę nigdy nie dajemy Bogu sposobności przemówienia do nas. Zwróć uwagę, jak się to rozwija. Głośna, radosna, pełna zachwytu, chwała. Doprowadza nas w obecności Boga. Chwalimy Go z powodów, o których mówiliśmy. Ale kiedy wchodzimy już do Jego obecności, następuje zmiana. Już nie wyrażamy niczego słowami, ale przyjmujemy właściwą postawę. Postawę przynależną w obecności Wszechmogącego Boga. I w takiej postawie otwieramy się, aby usłyszeć Jego głos. Przejdźmy teraz do słów Jezusa, zapisanych w Nowym Testamencie, a dotyczących czci. Ewangelia Jana, rozdział czwarty. Są to słowa znane każdemu czytelnikowi Biblii. Jezus rozmawia z Samarytanką przy studni Jakuba. Pomijmy tło tej rozmowy. W wersecie 23 Jezus mówi, Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu, i prawdzie. Bo i ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Jest to stwierdzenie godne uwagi, prawda? Wszechmogący Bóg szuka tych, którzy będą go czcić. Ale musimy go czcić zgodnie z Jego warunkami w duchu i w prawdzie. W następnym wersecie Jezus kontynuuje: Bóg jest duchem. A ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Wierzę, że w czci nasz duch odnosi się bezpośrednio do Boga jako ducha. Zgodnie z Biblią, człowiek składa się z trzech elementów ducha, duszy i ciała. Myślę, że nasza dusza jest bardzo aktywna w oddawaniu chwały i w wdziękczynieniu. Ale kiedy dochodzimy do czci, to nasz duch wchodzi w bezpośrednią więź z Duchem Bożym i musimy oddawać mu cześć w duchu i w prawdzie. Bez Ducha Świętego nie moglibyśmy oddawać czci. Myślę, że ci z was, którzy doświadczyli napełnienia Duchem Świętym zgodzą się ze mną, że zmienia to sposób oddawania czci. Wchodzimy w nowy wymiar. To nie czyni nas doskonałymi lub ważniejszymi od innych ludzi, ale to wyzwala w nas coś, co pozwala nam docenić, czym powinna być cześć. Jest powiedziane także w prawdzie. Myślę, że prawda wymaga szczerości. Naprawdę wierzę, że jest sprawą niezwykle ważną, abyśmy uczyli się być szczerymi w naszym oddawaniu czci. Dla zilustrowania tego weźmy przykład z trzeciej księgi mojżeszowej, księgi kapłańskiej. Jest to księga Starego Testamentu, zawierająca wykaz przepisów dotyczących kapłanów i ofiar. Która z ksiąg w Nowym Testamencie spełnia takie zadanie? List do Hebrajczyków. Pan dał różne wskazówki w odniesieniu do ofiar. Co może, a co nie może być ofiarowane. Wymagał, aby pewien rodzaj żywicy, nazywany kadzidłem, był ofiarowywany zawsze i w każdej ofierze. Otwórzmy trzecią Księgę Mojżeszową, rozdział drugi, wersety pierwszy i drugi. Jeżeli ktoś chce złożyć Panu ofiarę z pokarmu, to niechaj ofiarą jego będzie przednia mąka. Niechaj poleje ją oliwą, jest to odpowiednik Ducha Świętego, i nałoży na nią kadzidła. Potem przyniesie ją do synów Arona, kapłanów. Kapłan weźmie z tego pełną garść mąki z oliwą wraz z całym jej kadzidłem i spali ją na ołtarzu jako pamiątkę, jako ofiarę ogniową, woń przyjemną dla Pana. Różne rzeczy składały się na ofiarę Była tam mąka, była oliwa Ale tylko część z nich była spalana Natomiast kadzidło było spalane w całości Kadzidło w Starym Testamencie było odpowiednikiem czci Część z ofiar składanych Bogu była przeznaczona na użytek kapłanów, ale jedna z tych rzeczy nigdy nie była przeznaczona dla nikogo innego oprócz Boga. Było to kadzidło, to znaczy cześć. To ogromnie ważne, abyśmy pamiętali, że nigdy nie ofiarowujemy czci żadnej istocie ludzkiej, tylko Panu. Kadzidło jest rodzajem aromatycznej żywicy pochodzącej z drzew. W czasie spalania wydziela się wspaniały zapach. Samo w sobie nie jest niczym pięknym, ale wydziela właśnie ten zapach. I właśnie tego chce Bóg. Nasza część staje się dla Boga wspaniałym, aromatycznym zapachem, który unosi, unosi się do Jego nozdrzy. Z drugiej strony była jedna rzecz, której nie wolno było dawać Bogu w ofierze. Spójrzmy na jedenasty werset tego samego rozdziału. Żadna ofiara z pokarmu, którą składać będziecie Panu, nie może być przyrządzana na kwasie, gdyż nic kwaszonego ani miodu nie możecie składać na ofiarę ogniową dla Pana. Miód, zanim dostanie się do ognia, jest słodki i smaczny, ale kiedy się spali, staje się czarną, kleistą masą. Tak więc Bóg mówi, nie ofiarowujcie mi żadnej czci, która nie spłonie całkowicie, wydzielając zapach. Ofiarujcie mi kadzidło, bo staje się ono tym przyjemniejsze, im ogień jest większy. Nie ofiarujcie mi czci, która stanie się czarną, lepką masą, kiedy zostaniecie poddani próbom i doświadczeniom. Pomyślcie o tym. Zapytajcie samych siebie, czy w swoich modlitwach daje miód? Czy też są one wypełnione kadzidłem? Czy mówię Bogu w modlitwach rzeczy, których w życiu nie wypełniam? Czy też modlę się do Niego w duchu i w prawdzie? Na koniec przypatrzmy się bardzo żywemu obrazowi czci, opisanemu w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 6, wersetach 16 i 17. Jest to bardzo szczery fragment, tak jak szczera jest cała Biblia. Paweł mówi, albo czy nie wiecie, że kto się łączy z przetecznicą, jest nią jednym ciałem? Albowiem mówi pismo, ci dwoje będą jednym ciałem. Kto zaś łączy się z Panem, jest z nim jednym duchem. My też bądźmy szczerzy i zobaczmy ten kontrast. Pierwszy przykład to fizyczny, seksualny, niemoralny związek ale jednocześnie z Nim, równolegle. Paweł mówi o kimś, kto łączy się z Panem w duchu. Inaczej mówiąc, są dwa rodzaje związków. Związki fizyczne i związki w duchu. Czym jest cześć? Jest tym, czym jest. Jest jedynym sposobem, w jaki nasz duch może bezpośrednio połączyć się z Bogiem. Wynikiem tego związku jest prokreacja. Cześć jest tym, co czyni nas duchowo urodzajnymi. Rozumiecie to? Dlatego, kiedy myślicie o oddawaniu czci, to myślcie o swoim duchu, który zostaje złączony z Bogiem w jednym duchu. Był to trzeci i ostatni wykład Dereka Prince'a pod tytułem Oddawanie czci z trzyczęściowej serii Dziękczynienie, Chwała i Cześć.